Rozdział czwarty Przez całą noc śniły mi się koszmary. Ba, w jednym nawet zostałam uprowadzona. Na to wspomnienie lekko się zaśmiałam. Moje ciało przeszyła fala ciepła. Wyciągnęłam rękę, żeby ściągnąć z siebie kołdrę, ale pod ręką poczułam tylko piasek. C co do cholery? Wyjąkałam, a z zakamarków pamięci zaczęły wracać do mnie wszystkie wydarzenia, które chyba jednak nie były sennym koszmarem. Otworzyłam oczy i usiadłam. Siedziałam na plaży i gdybym pominęła fakt, że zostałam porwana, nawet bym się ucieszyła. Przede mną aż po horyzont rozciągało się ciemno-niebieskie morze. Poczułam nadchodzący atak paniki. Wzięłam głęboki wdech nosem, i poczułam zapach morskiej bryzy. Chmury na niebie pędziły, gnane chłodnym wiatrem, podczas gdy słońce próbowało się przez nie przebić. Pomimo pochmurnej pogody było zbyt gorąco. Ręce zaczęły mi się pocić, a przez ciało przeszedł dreszcz. Sama nie wiedziałam, czy to przez wspomnienia z poprzedniej nocy, czy przez niepokój i niepewność tego, co mnie czekało. Ściągnęłam z siebie grubą bluzę i wstałam. Za moimi plecami dla odmiany ciągnął się ogromny las. Wysokie drzewa przebijały gęste chaszcze. Od razu można by się zorientować, że dawno nie postała tu ludzka noga. Zajebiście, jestem na środku, jak mamy wyspy. Po lewej pełno wody, po prawej ogromne chaszcze, jeszcze tylko brakuje smoka nade mną. Zorientowałam się, co właśnie powiedziałam i odruchowo spojrzałam w górę. Na całe szczęście niebo było puste. Porwał mnie smok. Nie istniało na to żadne logiczne wytłumaczenie. Byłam wściekła. Kopnęłam piasek, co tylko jeszcze bardziej mnie wkurzyło, bo wleciał mi do buta. Czego ten smok ode mnie chciał? Zostawił na obiad? A może ta wyspa to jego lodówka? a raczej piekarnik, bo gorąco dawało mi się we znaki. Westchnęłam głośno i zaczęłam myśleć, co dalej. Jedyne, co wiedziałam o bezludnych wyspach, to z filmu Cast Away poza światem. Niestety oglądałam go ostatnio jakieś osiem lat temu i w tym momencie pożałowałam, że wyłączyłam powtórkę, która ostatnio leciała w telewizji. Ciekawe, czy jak zacznę krzyczeć o pomoc, przyciągnę tu smoka. Może mnie nie usłyszy, pomyślałam z nadzieją. Pomocy! Jest tu kto? Krzyknęłam głośno, lecz odpowiadał mi tylko szum fal. Przejdę się kawałek plażą, może coś znajdę. Westchnęłam w końcu i ruszyłam przed siebie. Nie miałam zielonego pojęcia, co robić dalej. Przesuwałam nogę za nogą i coraz więcej piachu wsypywało mi się do butów. Wiedziałam, że powinnam się skupić na znalezieniu czegokolwiek, co pomoże mi przetrwać, ale jedyne, o czym potrafiłam w tej chwili myśleć, to twarz zapłakanej mamy na wieść o moim zaginięciu. Ciekawe, co z nimi. Może mnie szukają? Nawet nie wiem, ile dni minęło, od kiedy tu jestem. Do oczu napłynęły mi łzy. Teraz chciałam tylko usiąść na piasku i płakać jak małe dziecko. Ale wiedziałam, że w tej sytuacji to nie pomoże. Zostałam sama. Otarłam ręką łzy i ujrzałam ścieżkę prowadzącą w głąb lasu. W tych chaszczach przynajmniej ta bestia mnie nie znajdzie. Pomyślałam i ruszyłam w kierunku drzew. Kiedy podeszłam bliżej, zaparło mi dech w piersi. W życiu nie widziałam tak głębokiej zieleni. Roślin tak pięknych, że aż wydawały się nierealne. Bałam się czegokolwiek dotknąć. Trzymając się ścieżki, szłam przed siebie. Aż dziwne, że ktoś utorował tę drogę. Może jednak ktoś tu mieszka? Może to jakaś wyspa, na którą smok sprowadza swoje ofiary, a potem na nie poluje? Co za głupia myśl! Zdrygnęłam się. Chciałam tylko znaleźć jakieś miejsce, gdzie będę mogła usiąść i spokojnie przeanalizować sytuację. Do tej pory trudno mi było zaakceptować myśl o istnieniu tych bestii, choć nie mogłam już ich wykluczyć. Zbyt wiele widziałam, a nawet dotknęłam jednej z nich. A raczej ona mnie. Szłam dalej zamyślona i nawet się nie zorientowałam, kiedy zeszłam ze ścieżki. Dziwiło mnie tylko, że nie zauważyłam jeszcze żadnych zwierząt, ptaków ani nawet insektów. Może smok już wszystko zjadł? Powiedziałam to głośno i zaśmiałam się z ironią. Brak kąpieli dawał mi się we znaki. Całe ubranie kleiło się do mnie, przemoczone od deszczu i bryzy morskiej, nawet czułam już zapach własnego potu. Nie cierpiałam być brudna. Należałam do czyściochów, którzy brali prysznic dwa razy dziennie i obsesyjnie często myli ręce. W tym momencie brzydziłam się nawet podnieść rękę do góry. Najchętniej ściągnęłabym z siebie wszystko. Na dodatek gardło zaczęło mnie drapać z pragnienia. Jak zaraz czegoś nie znajdę, może być źle. Pomyślałam i rozejrzałam się. Wytężyłam wzrok i nagle stało się coś dziwnego. Miejsce, na którym skupiłam wzrok, wydawało się o wiele bliżej niż chwilę temu. Widziałam dokładnie wszystkie szczegóły. Mogłam policzyć, ile liści ma krzak kilkanaście metrów przede mną. Przerażona zamknęłam szybko oczy i ostrożnie otworzyłam je po chwili. Wszystko wróciło do normy. Świetnie, mam już urojenia, mruknęłam. Jeszcze raz popatrzyłam dookoła. Wydawało mi się, że dostrzegam coś na kształt jaskini. Przymrużyłam oczy i jeszcze raz to się stało. Nagle widziałam jaskinię bardzo dokładnie. Mogłam policzyć kamienie, które były rozrzucone przed nią. Przesunęłam wzrok na drzewo. Widziałam chropowatą, brązową korę i chodzące po niej robaczki. Wzięłam głęboki wdech i przetarłam oczy. Czułam, że coś się we mnie zmieniło, ale nie potrafiłam dokładnie określić co. Nigdy nie miałam problemów ze wzrokiem. Raz nawet usłyszałam w szkole na kontroli, że mam sokoli wzrok, ale to chyba było za wiele. No nic, na razie musisz znaleźć wodę i jakieś suche miejsce, bo wariujesz, powiedziałam głośno. Ruszyłam w stronę jaskini. Miałam dziwnie dużo energii jak na osobę, która tyle przeszła w ciągu ostatnich godzin. Przydeptałam kilka roślin, które stanęły mi na drodze i po chwili doszłam do jaskini. Gdy stanęłam przed wejściem, poczułam chłodny wiatr na ciele i usłyszałam cichy szum. Woda... Szepnęłam i żwawym krokiem wkroczyłam do środka. Od razu poczułam silny zapach wilgoci. Potrzebowałam chwili, żeby przyzwyczaić się do ciemności, chociaż trwało to krócej niż się spodziewałam. Zobaczyłam kamienne ściany, na których skraplała się woda. Ziemiste podłoże, a gdzie niegdzie ciemne porosty. Czułam ciepłe powiew wiatru. Dziwne, przecież tu powinno być zimniej. W głębi jaskini dostrzegłam światło, ruszyłam więc z nadzieją w jego kierunku. Weszłam do wielkiego pomieszczenia wykutego w skale. Przez jego środek spływał mały wodospad, który wpadał do strumienia spływającego w głąb jaskini. Tuż obok paliło się ognisko. Poczułam ogromną ulgę, a w głowie pojawiła się iskierka nadziei. Ktoś tu mieszka. Nie jestem sama. Uśmiechnęłam się szeroko, ale nagle zdałam sobie sprawę, że człowiek, który tu był, wcale nie musiał być przyjaźnie nastawiony. Może utknął tu i wcale nie potrzebuje towarzystwa? A co jeśli jest niebezpieczny? Odruchowo zaczęłam rozglądać się za kryjówką. Ku mojemu zdziwieniu pod jedną ze ścian znajdowało się drewniane łóżko. Podeszłam bliżej. Pościel wydawała się nienaruszona, jakby niedawno zmieniona. Na środku leżała koperta, na której było napisane moje nazwisko. Anna Armatys. Co? Wydusiłam z siebie zdziwiona, że istnieje jeszcze coś, co może mnie zaskoczyć. Rozejrzałam się w nadziei, że dowiem się, kto to tu zostawił, ale dalej byłam sama. Otworzyłam kopertę, wyjęłam list i zaczęłam czytać. Droga Anno. Mam przyjemność przywitać cię w twoim nowym życiu. Skoro tu jesteś, śmiem twierdzić, że nawiązałaś już kontakt ze swoim smokiem. Od tej chwili będziecie jednością. Pomóż nam odnaleźć twojego ojca. Ale najpierw musisz wznieść się wysoko. Do zobaczenia wkrótce. Mistrz Smoków Nie wierzyłam w to, co przeczytałam, Szybko przeleciałam tekst jeszcze raz i nadal nic nie rozumiałam. Moim smokiem? Jednością? Znaleźć tatę? Co to za brednie? Mruknęłam. Wzięłam głęboki wdech i usiadłam na łóżku, odkładając list. Jedyne, co wiedziałam w tym momencie, to że mój brzuch coraz bardziej domaga się jedzenia. Oparłam łokcie o kolana i wtedy zobaczyłam, że z podłóżka wystaje zielona taśma. Schyliłam się i wyciągnęłam zielony wojskowy plecak wypchany po brzegi. Otworzyłam go, wysypując na łóżko całą jego zawartość. Serce zabiło mi szybciej. Ze środka wypadł skórzany kombinezon, podobny do tego, który wczoraj miał na sobie białowłosy chłopak. Na to wspomnienie od razu przypomniały mi się jego niezwykłe oczy. Miałam tyle pytań. Czy chciał mi zrobić krzywdę? Po tym, jak przestał na mnie krzyczeć, chyba chciał mi pomóc. Dlaczego uciekłam? Może bym się od niego czegoś dowiedziała? Wiedziałam, że to wszystko wydawało się wtedy tak nierealne, że nie mogłam tam zostać. Mój umysł ciągle próbował znaleźć jakieś racjonalne wytłumaczenie tych wydarzeń. Może to ten plan filmowy, o którym mówił mi ojciec? Może to wszystko jego pomysł? Może w końcu zdecydował się mnie zabrać w podróży życia? Przez chwilę poczułam nadzieję, ale intuicja podpowiadała mi, że mimo wszystko tata nie zostawiłby mnie samej. Wśród rzeczy na łóżku dostrzegłam gogle i skórzane buty, z których podeszwy wystawały dziwne haczyki. Ciekawe, do czego służą, pomyślałam przesuwając palcem po zimnym metalu. Pomacałam jeszcze raz plecak i na samym dnie znalazłam szczelnie owiniętą srebrną folią paczkę. Kiedy ją wyjęłam, ze środka plecaka wypadł kolejny liścik. Woda w jaskini jest pitna. Z porcji korzystaj rozsądnie. Odwinęłam pakunek i znalazłam w środku kawałki suszonego jedzenia. Nie przypominało mi to niczego, co znałam, ale głód mi doskwierał coraz bardziej, więc, nie mając wyboru, wzięłam do ręki brązowy kawałek. Wyglądał, jakby był wycięty ze skórzanego paska i tak samo pachniał, ani wygląd, ani zapach nie zachęcały do jedzenia. Włożyłam do ust i powoli zaczęłam go rzuć. Po chwili poczułam smak wędzonego mięsa. Co prawda to nie pizza, ale mogło być gorzej, pomyślałam. Przeżuwałam mięso, po którym jeszcze bardziej zachciało mi się pić. Podeszłam więc do wodospadu po środku jaskini. Wyciągnęłam ręce i łapiąc trochę wody od razu przyłożyłam je do ust. Zimna woda spływała po gardle, dając orzeźwienie. Od razu poczułam się lepiej. Straciłam jednak nadzieję, że pojawi się tu ktoś, żeby mi pomóc. Byłam sama i powoli zaczęłam oswajać się z tą myślą. Musiałam przetrwać, znaleźć tatę i upewnić się, że mama i przyjaciele są bezpieczni. Podeszłam do łóżka i policzyłam pozostałe porcje mięsa. Dwadzieścia. Wydaje mi się, że jeden kawałek wystarczy na cały dzień. Mam więc dwadzieścia dni, żeby się stąd wydostać. Mijały kolejne minuty, a ja siedziałam bez ruchu na drewnianym łóżku, próbując nie wydać z siebie nawet najmniejszego dźwięku. Z trudem brałam wdech, najpłycej jak potrafiłam, bojąc się zrobić nawet drobny ruch. Wszystko po to, by tylko smok nie dostrzegł mojej obecności. Z przerażeniem i zafascynowaniem przyglądałam się stworzeniu. Im dłużej na nie patrzyłam, tym bardziej byłam pewna, że wyglądał identycznie jak ten, który pojawiał się w moich snach. Teraz jednak wypełniały mnie zupełnie inne uczucia. Zamiast radości i spełnienia, które czułam wtedy, mieszały się we mnie strach i niepokój. Siedziałam sparaliżowana, bojąc się nawet poruszyć palcem. Smok spał, jak gdyby nigdy nic, zaledwie kilka metrów ode mnie i gdyby nie monotonny ruch rozszerzających się co jakiś czas nozdrzy, mogłabym pomyśleć, że nie żyje. Bestia z szarymi pazurami wielkości dłoni, czterema kłami wyłaniającymi się z lekko otwartej paszczy i całym rzędem równie ostro wyglądających zębów po prostu smacznie sobie spała. Sekundy wlekły się niczym minuty, a minuty niczym godziny, a ja nie mogłam się oprzeć wrażeniu, że znam już na pamięć każdy szczegół latającego gada. Czerwone łuski mieniące się w słabych promieniach słońca, które wpadały do jaskini, leśniły niczym najdroższy jedwab. Przywodziły na myśl ogień, którym tak łatwo można się poparzyć. Wzdłuż całej długości pleców nierównomiernie rozchodziły się ostre szpikulce. Różnej grubości i szerokości, zwiększające się w kierunku kręgosłupa. Najbardziej niepokojąca i najpiękniejsza była głowa. Nie mogłam oderwać od niej oczu. Malutkie łuski pokrywające pysk zwiększały się stopniowo w stronę czubka głowy, wieńcząc ją kilkoma podłużnymi rogami. Oczami wyobraźni zobaczyłam siebie nabitą na te rogi. Wzdrygnęłam się, i szybko odrzuciłam tę myśl, powołując się na niezbyt przekonujący list od mistrza, że ten smok ma być moim przyjacielem. Gdyby chciał mi zrobić krzywdę, już dawno by to zrobił, gdy spałam. No chyba, że lubił się bawić swoimi ofiarami. Trwałam więc dalej w bezruchu, nie bardzo wiedząc, co ze sobą począć i obawiając się, że gdy tylko się poruszę, gad się obudzi. A chciałam to odwlec w czasie najdłużej jak się dało. Całkiem zatracona we własnym strachu, nie zauważyłam, że smok otworzył oczy i zaczął się we mnie wpatrywać. Zorientowałam się dopiero, gdy mrugnął. Zrobiłam to samo. Czułam jak wąskie, czarne źrenice, obite w zielone tęczówki, przeszywają na wskroś moje ciało. Przeszedł mnie dreszcz i odniosłam wrażenie, że nawiązałam z tym stworzeniem jakąś niewidzialną więź. Wtedy smok z lekkością uniósł się na czterech łapach. Zdziwiła mnie zręczność, z jaką to zrobił, zupełnie niepasująca do jego rozmiarów. Powoli zbliżył do mnie pysk i poczułam na sobie śmierdzący siarką oddech. Uczucia strachu i zachwytu mieszały się w mojej głowie, jednak zanim zdążyłam pomyśleć, wyciągnęłam przed siebie rękę, oczarowana pięknem stworzenia. Nie mogłam się powstrzymać, żeby go nie dotknąć. Czerwone łuski były ciepłe. Przesunęłam dłonią nad nozdrzami w stronę oczu, które dalej intensywnie się we mnie wpatrywały. Cały strach nagle uciekł i rozkoszowałam się fakturą najgładszej materii, jakiej w życiu dotknęłam. Nagle poczułam spokój. Napawałam się tą chwilą, gdy nagle smok odsunął pysk, na co wszystkie mięśnie znów mi się napięły, przygotowując ciało do ucieczki. Wiedziałam, że gdyby smok chciał mnie zaatakować, i tak nie miałabym szans. Zwyczajnie otworzyłby pysk i połknął. Gad tylko minął łóżko, na którym siedziałam i kiwnął głową, zupełnie jakby oczekiwał, że pójdę za nim. Włożyłam buty, które znalazłam w plecaku, zabrałam gogle i wbrew wszelkim obawom ruszyłam w jego kierunku. Niebo znów było całe zachmurzone, a może jeszcze bardziej wzburzone niż ostatnio. Smok czekał nad brzegiem. Znów czułam opór i strach przed podejściem bliżej, ale ciekawość była silniejsza. Nie wydawało się, żeby chciał mi zrobić krzywdę. Zbliżyłam się niepewnie, a on znów kiwnął głową, tym razem zachęcając, żebym usiadła mu na grzbiecie. Nie mając wyjścia, oparłam nogę na łóżkach, tam, gdzie kończyła się szyja. Byłam niemal pewna, że się poślizgnę i spadnę na głowę, ale ku mojemu zdziwieniu, podeszwa buta przyczepiła się do jednej z łusek. Naparłam całym ciałem na tę stronę i odepchnęłam się od ziemi. Skoczyłam dużo wyżej niż się spodziewałam, czując jak moje ciało na chwilę samo uniosło się w powietrzu. Szybko zareagowałam i złapałam ręką jeden z wystających ze smoczego grzbietu rogów, co spowolniło siłę wyskoku. Usiadłam na środku grzbietu, próbując znaleźć w miarę wygodne miejsce, ale wszędzie w nogi wbiały się nierówne krawędzie łusek. Byłam pewna, że jutro będę miała na udach ogromne siniaki. Po chwili przyjęłam najmniej bolesną pozycję i zauważyłam, że z dłoni spadają mi drobne krople krwi. Siła wyskoku była tak silna, że podczas hamowania ręką zahaczyłam o jeden z rogów. O dziwo nie czułam ani pieczenia, ani bólu. Spojrzałam w dół. Od ziemi dzieliło mnie kilka metrów. Zrobiło mi się słabo na myśl, że siedzę na żywym stworzeniu i zaraz mam się wzbić w powietrze. Serce podeszło mi do gardła. Zaczęłam żałować, że wyszłam z jaskini. Zaczęłam żałować, że w ogóle się urodziłam. Przecież jak spadnę, to się zabiję. smog wydał z siebie cichy pomruk z niecierpliwienia. Przełożyłam prawą nogę przez grzbiet, wyciągnęłam obie nogi lekko do tyłu i oparłam się brzuchem o grzbiet smoka. Pomyślałam, że z daleka wyglądam zapewne tak, jakbym siedziała na szerokim motocyklu. Pozostawała jeszcze kwestia dziwnych haczyków na butach. Nie chciałam tym zranić siebie ani wbić w ciało smoka, ale pod jedną z łusek wyczułam odpowiednie miejsce, żeby zahaczyć buty. To chyba po to, żebym nie spadła... Pomyślałam z przerażeniem. Kurwa, to się nie dzieje. Zaraz umrę. Wciąż miałam nadzieję, że to jeden z moich dziwnych snów i zaraz obudzę się u siebie w ciepłym łóżku. Cofnęłam się lekko i zakleszczyłam haczyki o wystające łuski. Żałowałam, że nikt nie zostawił mi żadnej instrukcji, jak dosiąść smoka. Przyszło mi do głowy, że jeśli to przeżyję, na pewno taką napiszę. Odruchowo złapałam rękoma za dwa najbliższe rogi i poczułam się trochę stabilniej. Krew pulsowała mi w żyłach, a na czoło wystąpiły krople potu. Nagle z obu stron otoczyły mnie ogromne skrzydła. Zadrżałam. Skrzydła gwałtownie poruszyły się w górę i w dół, siłą podmuchu unosząc piasek i nawet kołysząc gałęziami drzew. Byłam pewna, że gdybym stała na plaży, z łatwością mogłaby mnie zmieść i przewrócić. Nagle wszystkie wnętrzności podeszły mi do gardła. Zaraz zwymiotuję, albo zemdleję, albo zwymiotuję i zemdleję. Zanim zdążyłam spanikować i zeskoczyć, plaża pode mną zrobiła się malutka. Zacisnęłam ręce mocniej na rogach i zamknęłam oczy. Nie miałam odwagi, żeby spojrzeć przed siebie. Nagle zatkały mi się uszy. Lekko uchyliłam powieki i ujrzałam niebieskie fale, które zaczęły się coraz bardziej rozmywać. Czułam, jak moje dłonie robią się śliskie i wiotkie, a ciało coraz cięższe. Zacisnęłam z całych sił powieki. Wydałam z siebie cichy jęk. Nie czułam żadnej kończyny, albo wręcz przeciwnie, czułam je aż nadto. Który to już raz w tym tygodniu? Nie miałam już siły walczyć z własnym ciałem. Chciałam leżeć, zasnąć i zapomnieć o tym wszystkim. Mimo największych pragnień ani razu nie obudziłam się w swoim łóżku, a moje życie zamieniło się w koszmar. Nagle poczułam dyskomfort, zupełnie jakby ktoś chciał mi się wedrzeć do mózgu. Otworzyłam oczy. Smok czekał, wpatrując się we mnie i niecierpliwie ruszał ogonem na prawo i lewo. On też już ewidentnie miał dosyć. Nie mogłam liczyć na wyrazy współczucia czy choć odrobinę sympatii. Zauważyłam, że ciągle jestem w ubraniach ze skóry, które niemal zrosły się z moim ciałem. Nie pamiętałam, kiedy ostatnio je zdejmowałam. Znowu musiałam wpaść do wody. Nawet już nie wiem, który to raz, pomyślałam. Usiadłam na łóżku i zobaczyłam tylko ogon smoka, który zniknął po chwili z jaskini. Moje nogi i ręce całe były w siniakach. Wyglądałam, jakby małe dziecko pomalowało mi skórę przypadkowymi farbami. Czułam też kłucie w żebrach, ale miałam nadzieję, że to nic poważnego. Zauważyłam, że moje rany goiły się znacznie szybciej niż kiedykolwiek, ale ciało nadal nie było w stanie się całkowicie zregenerować w tak krótkim czasie. Westchnęłam, a w oczach pojawiły mi się łzy Pomyślałam o mamie, która pewnie umierała z niepokoju O mi i Oliverze Ciekawe, czy mnie szukają Zmusiłam się, żeby wyprzeć te myśli z głowy Wiedziałam, że zamartwianie się na nic mi się teraz nie przyda Musiałam jak najszybciej nauczyć się latać Z trudem ściągnęłam przyklejone ubranie I rozwiesiłam je obok ogniska, które wcześniej rozpalił smok. Wyciągnęłam z plecaka suche rzeczy, znów czarne. Przez dziurę w sklepieniu wpadało delikatne światło księżyca, oświetlając ponurą jaskinię. Jak długo to jeszcze potrwa? Zostało mi zaledwie osiem kawałków suchego mięsa. Co zrobię potem? Głowę miałam pełną pytań, a kolejne rodziły nowe, nie przynosząc żadnej odpowiedzi. W jaskini bezszelestnie pojawił się smok. Za każdym razem na jego widok zapierało mi dech w piersiach i przechodziły mnie ciarki. Najwyraźniej chciał jak najszybciej odlecieć z wyspy, bo od kilku dni nie dawał mi możliwości zregenerowania czy wyspania się. Przeganiał, gdy tylko się budziłam i niezależnie od pogody próbowaliśmy razem polecieć. Za każdym razem sytuacja kończyła się tak samo. Spadałam. Tego dnia niebo wyglądało jakby płonęło. Czerwone, pomarańczowe i żółte pasma przeplatały się ze sobą, a rozpalone słońce, które wyłaniało się za horyzontu, jeszcze je podsycało. Wzburzone morze sprawiło, że przeszły mnie ciarki. Wyglądało groźnie, jakby chciało mnie pochłonąć. Miałam ogromną nadzieję, że dzisiaj tam nie skończę. Smok czekał siedząc na brzegu, a fale rozbijały się o jego potężne ciało. W świetle wschodzącego słońca mienił się niczym rozżarzone węgle. Znów nie mogłam się powstrzymać przed obezwładniającym uczuciem zachwytu, potęgi i strachu. Przechyliłam lekko głowę, żeby rozciągnąć mięśnie szyi i podeszłam bliżej. Tym razem bez problemu oparłam nogę na łóżkach i wskoczyłam. Usadowiłam się tak samo jak za każdym razem od kilkunastu dni – Wbiłam haki pod łuski i głęboko nabrałam powietrza. Leć, powiedziałam głośno. Znów się zaczęło. Smok rozciągnął na boki ogromne skrzydła. Tym razem poczułam, jak naprężył mięśnie całego ciała i wziął głęboki wdech. Odepchnął się lekko od ziemi i unieśliśmy się, jakbyśmy nie ważyli więcej niż orzeł. Znów poczułam ból w uszach. Siła grawitacji sprawiła, że całkowicie przyległam do grzbietu smoka W prawym uchu straciłam słuch Krew znów pulsowała mi w mózgu i czułam jak zalewa mnie fala gorąca Spojrzałam w dół, tak samo jak poprzedniego dnia znajdowaliśmy się nad wodą Tym razem jednak po raz pierwszy odważyłam się spojrzeć w przód Patrzyłam na ciągnący się po horyzont ocean Mieniącą się wodę w kolorach wschodzącego słońca, którego pół tarczy już było widać Nigdy chyba nie widziałam czegoś tak pięknego Poczułam wolność i zawartość żołądka podchodzącą do gardła Spróbowałam przejąć kontrolę nad nadchodzącą falą nudności Ląduj, krzyknęłam z nadzieją, że wyląduję w miarę szybko Smok przestał machać skrzydłami i skierował ciężar ciała na lewą stronę. Jedną ręką zatkałam usta, a drugą mocno się trzymałam. Schodziliśmy coraz niżej i głowa znów zaczęła mi pulsować. Gdy byliśmy już prawie przy brzegu, stworzenie wyprostowało dolne łapy i zgrabnie wylądowało. Moje ciało poleciało bezwładnie do przodu. Ześlizgnęłam się na brzuch i upadłam na piasek. Podniosłam się na jednej ręce i od razu zwymiotowałam przeturlałam się na plecy oddychając głośno